Oni muszą zrozumieć, że oni nie są już dla mnie ważni, że, że ja mam ich też dosyć. Mam dosyć tego powtarzającego się dnia, tego wszystkiego, tak. Dosyć oglądania ich, tłumaczenia się im. Ja bym chciał żyć swobodnie, chciałbym żyć tak, żeby nie musiał się, yy, nie, że nie musiał się martwić. Dobra, ja się o nic nie martwię, tak. Ale co ja mam z tego życia? Nikogo nie mam. Żyję sam. Mam, mamusia i tatuś oczywiście cały czas ze mną, co mi się też, też to nie podoba, bo ja bym chciał żyć samemu. Bez nich. Iść na swoje i naprawdę żyć ku, po swojemu, tak? I czuć się swobodnie, czy wypowiadając się, czy cokolwiek, a nie mieć cenzurować, czy ja nie tak się zachowuję czy, czy, czy wulgaryzmów za dużo, czy cokolwiek. Tak. Ja nie chcę już tego. Nie chcę waszego pilnowania, pieczy nade mną, decydowania dla mnie, co jest dla mnie dobre, bo, bo, bo już no, nie zależy mi na tym. Nie zależy mi na tym, żebyś mi co tydzień nową grę kupywała, bo to nic nie daje. To ja, ja się dwa dni pocieszę i potem mam to w dupie i tak. Że to też już nie działa. Nie działa to, że, że po prostu wy myślicie, że ty wy macie cały czas nade mną kontrolę, a ja mam. Ja po prostu to olewam, tak? Nie chcę już tej waszej kontroli, bo to nic nie daje. Chciałbym się wyrwać. Chciałbym się wynieść. Chciałbym już was przez jakiś czas chociaż nie widzieć, tak? Żebym. Czuł się swobodnie, czuł się normalnie, tak, że mogę się swobodnie wypowiedzieć, swobodnie powiedzieć, to co mi leży, czy, czy gadam z kumplami, ja, jak ja gadam z kumplami, na przykład mamy nie ma, pójdzie tam do ciotki Beaty i Darek tu przychodzi, to ja się czuję swobodnie, tak, jak ojca nie ma, nikogo nie ma, jak wy nie, nie czuwacie, żadnego czuwania nade mną nie ma, to ja się czuję dobrze, czuję się swobodnie, Czuję się sobą, tak? bo mogę powiedzieć to, co mi leży i jak, jak mi leży. Mogę się wyrazić, jak chcę, bez cenzury, czy z cenzurą, czy jakokolwiek. Nie muszę się cenzurować. I ja nie chcę się cenzurować. Jeśli ja chcę przeknąć, to ja przeknę. Jeśli ja, ja chcę, nie wiadomo co powiedzieć, jakieś świństwa, to ja powiem. A nie, że ja mam, mam w sobie cały czas ten wstyd, cały czas ten te takie podejście wstydu do siebie, bo mam do Ciebie szacunek, mamo, czy do taty, do Ciebie, tato, i, znaczy do Taty może mniej. Ale mam szacunek do Ciebie, mamo, mam szacunek do, do Ciebie troszeczkę, tato, i tak dalej. Ale to mi przeszkadza, to mi przeszkadza, bo ja nie mogę się, nie mogę się po prostu wyrwać, nie mogę się otworzyć. Jestem cały czas kontrolowany przez Was i to nie jest dla mnie dobre. To nie jest dla mnie, nawet to nie jest dla mnie dobre, tak. I jak ja się zachowuję, to się zachowuję. Trudno. Ty się z tym pogódź, że ja nie mam już 20 paru lat, albo 19 lat, albo 15, albo 17 lat, co kochany syneczek, zawsze był syneczek, Pamusi i i był grzeciutki i tego. Jeśli chcesz mnie traktować jak człowieka, to daj mi chociaż spokój. Daj mi spokój. I pozwalaj mi się wypowiadać jak chcę. A nie, że ty mi cenzurujesz, że ja za bardzo, że ja, że ja coś. Bo ty mnie nie znasz. Oni mnie nie znają, bo jak oni, jak ich nie ma, ja jestem całkowicie inny. Wśród kolegów, wśród. jakbym miał koleżanki, to też co innego. By mnie naprawdę poznali, jaki ja naprawdę jestem. A póki co, jak wy jeś, ślęczycie nade mną, to ja nie mogę się otworzyć jak, nie mogę się po prostu wyrwać, nie mogę się mm, no, całkowicie otworzyć, tak? Pokazać siebie. Tylko muszę się ustawiać, muszę się cenzurować, muszę się dostosowywać. Tak się nie wyrażaj, bo coś tam, tak się nie tego, bo coś tam i tak tego. I człowiek całe życie się dostosowuje, bo wy jesteście. A może ja bym chciał się właśnie wyrwać po to, żeby was nie widzieć czuć się swobodnie. Bez was. Bez ślęcenia mamusi, że ja czegoś tam nie zrobię, że będę, że będę chodził głodno, że będę chodził tam, bo sobie jedzenia nie potrafię zrobić czy czegoś. Ale ja chcę sobie już radzić. Ja chcę sobie już radzić i tego nie zatrzymacie. Tego nie zatrzymacie, bo, bo ja już nie chcę tak. Nie chcę, żebyś mi co tydzień kupywała gierki dla poprawy humoru, bo to mi nic nie pomaga. Ja nawet tej konsoli nie chciałem, tylko się już zgodziłem, tak, dobra, bo trzeba mieć jakiś prezent, bo święta, tak. Naprawdę mi już na tym nie zależy upadnie to upadnie, jeszcze, jeszcze rok tam, jak to, to może jeszcze potrwa, albo nawet nie rok, jak to zacznie wszystko padać, zresztą już pada, tak, bo firmy upadają te growe, nie ma nowych gier, nie ma tego same remastery i tak dalej, ale ale mnie to już naprawdę nie yy, tego, ja, ja jeszcze siedzę ja jeszcze gram, bo, bo lubię tę rozrywkę, tak ale ty mi tego nie zmieni, że ja się już zmieniam, że ja już nie chcę tej, tej waszej kontroli nad mną, tak? Ja chcę się poczuć sobą, tak? Nie chcę, bo oni mnie w ogóle nie znają wtedy, jak, jak ich nie ma, tak? Jaki ja jestem, tak? Że ja wśród kolegów to ja się zachowuję, no tak troszeczkę po ale taki jestem. Że ja jestem sobą, że ja nie muszę nikogo grać, udawać, dostosowywać się, nic, jestem po prostu sobą. I naprawdę ja tak długo nie dam rady. Pomyślcie coś, pomyślcie o tym, jak mi pomóc. bo naprawdę ja długo nie dam rady. Ale ja wiecznie dostosowywać się do was i dopasowywać się do was nie będę. Ja też chcę mieć jakieś życie bez was, bez waszej ingerencji w moje, w moje zachowanie czy w cokolwiek. Trudno. Musi to w końcu nastąpić to urwanie od was, z waszego łańcucha i koniec. I albo przestaniecie mnie kontrolować, albo się pożegnamy. To tyle. To ja mówiłem ja, Przemek. Mam nadzieję, że któryś z Was to odsłucha. Nie wiem jeszcze kiedy, ale mam nadzieję, że, że odsłucha.